A ta światłość w ciemnościach świeci, ale ciemności jej nie ogarnęły. Był człowiek posłany od Boga, któremu imię było Jan. Ten przyszedł na świadectwo, aby świadczył o tej światłości, aby przezeń wszyscy uwierzyli. Nie był ci on tą światłością, ale przyszedł, aby świadczył o tej światłości, ten ci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka przychodzącego na świat. Na świecie był, a świat przezeń uczyniony jest, ale go świat nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale go właśnie jego nie przyjęli. Lecz którzy gokolwiek przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami bożymi, to jest tym,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 o którymem powiadał, który po mnie przyszedłszy uprzedził mię, bo pierwej był niż ja, a z pełności jego myśmy wszyscy wzięli i łaskę za łaskę. Albowiem zakon przez Mojżesza jest dany, a łaska i prawda przez Jezusa Chrystusa stała się. Boga nikt nigdy nie widział, on jednorodzony syn, który jest w łonie ojcowskim, ten nam opowiedział. A toć jest świadectwo Janowe, gdy posłali Żydzi z Jeruzalemu kapłany i Lewity, aby go pytali: Ty ktoś jest? I wyznał, a nie zapszał, a wyznał, że ja nie jest Chrystus. I pytali go: Cóżeś tedy? jasześ ty? A on rzekł, nie jestem. A oni, prorokie myśl I odpowiedział, nie jestem. Rzekli mu tedy, którzyś jest, żebyśmy odpowiedź dali tym, którzy nas posłali. Cóż, wżdy powiadasz o sobie? Rzekł, jam jest głos wołającego na puszczy. Prostujcie drogę pańską, jako powiedział Izajasz prorok. A ci, którzy byli posłani, byli z faryzeuszów. I pytali go i rzekli mu, Czemuż tedy chrzcisz, jeśli żeś, ty nie jest Chrystus, ani Eliasz, ani On prorok? Odpowiedział im Jan mówiąc, Jać chrzczę wodą, ale w pośrodku was stoi, którego wy nie znacie. Ten ci jest, który po mnie przyszedłszy uprzedził mnie, któremu ja nie jest godzien, żebym rozwiązał rzemyk obuwia jego. To się stało w betabarze za Jordanem, gdzie Jan chrzcił. A nazajutrz ujrzał Jan i Jezusa idącego do siebie i rzekł Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. Ten ci jest, o którym powiadał, że idzie za mną mąż który mnie uprzedził, bo pierwej był niż ja, a jam go nie znał, ale aby był objawiony Izraelowi, dlatego ja przyszedł chrzcząc wodą. I świadczył Jan mówiąc, widziałem ducha zstępującego jako gołębicę z nieba i został na nim. A jam go nie znał, ale który mnie posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł, na kogo byś ujrzał ducha stępującego i zostającego na nim, ten ci jest, który chrzci duchem świętym. A jam widział i świadczył, że ten jest Syn Boży. Nazajutrz zaś za się wstał Jan i dwaj z uczniów jego, a ujrzawszy Jezusa chodzącego rzekł, Oto baranek Boży. I słyszeli go oni dwaj uczniowie, mówiącego, i szli za Jezusem. A obróciwszy się Jezus i ujrzawszy je za sobą idące, rzekł do nich, Czego szukacie? A oni mu rzekli, Rabbi, co się wykłada, Mistrzu, gdzie mieszkasz? Rzekł im, pójdźcie, a oglądajcie. I szli i widzieli, gdzie mieszkał, a zostali przy nim onego dnia, bo było około dziesiątej godziny. A był Andrzej, brat Szymona Piotra, jeden z onych dwóch, którzy to słyszeli od Jana i szli byli za nim. Ten najpierw znalazł Szymona, brata swego własnego i rzekł mu Znaleźliśmy Mesjasza, co się wykłada Chrystus. I przywiódł go do Jezusa. A wejrzawszy na ni Jezus rzekł, Tyś jest Szymon, syn Jonasza, Ty będziesz nazwany Kefas. co się wykłada Piotr. A nazajutrz chciał Jezus wynieść do Galilei i znalazł Filipa i rzekł mu, pójdź za mną. A Filip był z Betsajdy, z miasta Andrzejowego i Piotrowego. Filip znalazł Natanaela i rzekł mu, Znaleźliśmy onego, o którym pisał Mojżesz w zakonie i prorocy i Jezusa, syna Józefowego z Nazaretu. I rzekł Nataniel, możesz z Nazaretu być co dobrego? Rzekł mu Filip, pójdź a oglądaj. Ujrzawszy tedy Jezus Nataniela idącego do siebie, rzekł o nim, oto prawdziwie Izraelczyk, w którym nie masz zdrady. Rzekł Nataniel, skądże mię znasz? Odpowiedział Jezus i rzekł mu, pierwszy niż cię Filip zawołał, Gdyś był pod figowym drzewem, widziałem Cię. Odpowiedział Nataniel i rzekł mu, Mistrzu, Tyś jest On Syn Boży, Tyś jest On Król Izraelski. Odpowiedział Jezus i rzekł mu, Iżem Ci powiedział, Widziałem cię pod figowym drzewem wierzysz Większe rzeczy nad te ujrzysz. I rzekł mu: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam. Od tego czasu ujrzycie niebo otworzone I anioły Boże wstępujące i wstępujące na syna człowieczego.